Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 27 kwietnia jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drosti i Romuald Wójcik. Ponad ćwierć miliarda złotych dla dzieci chorych na raka udało się zebrać w akcji zorganizowanej przez Łatwoganga. Zamachowiec był niekompetentny, mówi Donald Trump po udaremnionym ataku. Ważą się losy ministry klimatu. Głosowanie już w tym tygodniu. Co najmniej 251 milionów złotych udało się zebrać w zbiórce zorganizowanej przez influencera Łatwoganga. YouTuber przez 9 dni prowadził transmisję na żywo, żeby pomóc dzieciom podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. A w czasie transmisji podkreślał, że zbiórka to przede wszystkim wyraz Solidarności.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 Dziękując za udział w zbiórce, Łatwo Gang powiedział, że chce ją powtarzać cyklicznie, a jego mama poinformowała, że powstanie specjalna komisja. Która zajmie się, i to komisja z onkologów, która zajmie się co kupić, jaki sprzęt, jak pomóc naprawdę tym dzieciakom. Charytatywny stream zainspirowany utworem Ciągle Tutaj Jestem, Disna Kara Pera Bedo, i 11-letniej Mai Mecan stał się największą zbiórką live w historii i ma trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Mężczyzna, który spowodował strzelaninę podczas dorocznej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu mógł planować atak na prezydenta Donalda Trumpa, twierdzą przedstawiciele Białego Domu. Na taki scenariusz wskazuje list, który napisał napastnik 31-letni Cole Allen o szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Allen zamieszkał w hotelu, w którym odbywała się gala i jak sam opisał, bez większych trudności przemycił do budynku strzelbę, pistolet i noże. W udostępnionym przez urzędników administracji dokumencie nie pojawia się nazwisko Trumpa.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 Szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina henning została zaproszona na dzisiejsze spotkanie z politykami Polski 2050. Chcą z nią rozmawiać o systemie kaucyjnym i programie czyste powietrze. Z kolei politycy PSL-u chcą z Pauliną Henning-Kloską rozmawiać także o tym, co dzieje się wokół lasów państwowych. W tym tygodniu Sejm będzie głosował nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski. Senator psl Jan Filip Libicki uważa, że ministrze uda się utrzymać stanowisko.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 no nie jest wnioskiem takim jak wszystkie inne. Poseł PO Mariusz Witczak mówi, że zamieszanie wokół ministry klimatu to świadectwo na próbę rozgrywania koalicji przez opozycję. Podstawową motywacją partii opozycyjnych jest osłabianie koalicji. To nie jest dyskusja merytoryczna o resorcie pani minister Henning-Kloski, tylko to jest dyskusja o trwałości koalicji. Konsekwencje w przypadku nieuszanowania umowy koalicyjnej i wspierania ministrów byłyby ogromne. Głosowanie w sprawie wniosku o wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Helik-Kloski zaplanowano na czwartek. A o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą nieprzerwanie otrzymywać pieniądze w ramach programu 800+, muszą się pospieszyć. 30 kwietnia mija termin składania wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Beata Kopczyńska ze Śląskiego ZUS-u tłumaczy, że złożenie wniosku w terminie gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia.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 Wnioski oświadczenia można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Rodzice mają możliwość złożenia wniosku poprzez eZUS, aplikację mZUS, portal Empatia czy bankowość elektroniczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu PolskieRadio24.pl. Jest 5 po siódmej, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Lech Poznań rozbił Legię Warszawa 4 do 0 w szlagierze 30. kolejki ekstraklasy piłkarskiej. O spotkaniu przy Bułgarskiej mówi trener wojskowych Marek Papszun.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 Ten głaz to feralny okres gry między 31 a 42 minutą. Kolejorz wbił wtedy Legii 3 bramki. W pozostałych meczach Wisła-Płock przegrała z radomiakiem 0 do 1, a widzę Łódź pokonał Motor Lublin 2 do 0. Katarzyna niewiadoma Finnej była trzecia w klasyku kolarskim Lierz baston Lierz. Myśli był bardzo dynamiczny od samego początku i zdecydowanie jestem jego fanką, bo akcja dzieje się już od wczesnych sektorów. Dzięki temu jechałam skoncentrowana, a o składzie czołowej grupy decydowała wtedy naturalna selekcja. Szkoda, że nie udało mi się utrzymać za Demi. Nigdy nie czuję się dobrze, gdy nie jesteś w stanie odpowiedzieć na główny atak, ale czuję się pewnie i wiem, że wciąż mogę coś poprawić. Mówiła Kasia niewiadoma finy, a wspomniana Demi to holenderka Follering, druga była jej rodaczka Puk Petersen. W monumencie tą Lież triumfował po solowej 14-kilometrowej ucieczce Tadej Pugacar. Słoweniec na ostatnich kilometrach utarł nosa aspirującemu 19-latkowi z Francji Polowi Seksasowi. Świetne informacje napłynęły z Foz Iguaso. Emilia Koterska i Damian Durkacz wygrali w swoich kategoriach turniej pięściarskiego Pucharu Świata. I na koniec sensacja, co się zowie. Kenijczyk Sebastian Sawe pokonał trasę londyńskiego maratonu w czasie godzina, 59 minut i 30 sekund. To pierwszy wynik maratonu poniżej dwóch godzin w warunkach wyścigowych. And Przy tym rekord świata etiopki TXT-ASF, 2 godziny 15 minut i 41 sekund, nieco zniknął w tłumie. Poranek mamy chłodny, a poranek mamy zimny mówiąc wprost, a wczesnym popołudniem będzie od 9 stopni na północnym wschodzie kraju do 16 miejscami na zachodzie i południu. Będzie dziś raczej słonecznie, a słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na północnym wschodzie. Tak silnego wiatru jak wczoraj już nie należy się spodziewać. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Jest siódma osiem. Zapraszamy do trójki. Zbiórka Łatwoganga rekordowa powraca w telefonach 22 i 7 Trójek. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się wzruszyłem. Ciężko słuchać to, że raz, że dzieci, niestety, muszą chorować. Mój syn też przeszedł bardzo ciężką chorobę ostatnio. Jeszcze trudniejsze jest to, że nasi politycy wolą się kłócić o drobne rzeczy i kalkulują przez pryzmat elektoratu potencjalnego, a nie stytnych celów i tego, żeby zadbać. Jesteśmy dwudziestą gospodarką świata, a człowiek w internecie musi organizować akcje, żeby zbierać pieniądze na leczenie tych dzieci. Politycy. O ich działaniu w innej ważnej kwestii porozmawiamy w Trójce za chwilę. Katarzyna Wojtkowska, Karolina Gonet, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To my. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Joy Division i Love Will Tear us Apart w trójce. Mamy 12 minut po siódmej, a witam o poranku w trójce właśnie Łukasza Wielgosza z Fundacji Avalon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Podkomisja Nadzwyczajna Sejmowa dziś, panie Łukaszu, zajmie się przy wiejskiej trzema projektami ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. To są projekty prezydencki, rządowy i poselski. No i tak w kontekście tych wydarzeń wczorajszych zwłaszcza, czyli zbiórki Łatwoganga, coraz częściej mówi się o tym, gdzie są politycy. No to my możemy powiedzieć, są przy wiejskiej i procedują projekty, z czego dwa bez sensu, niepotrzebnie. No tak, to tak trochę się zrobiło, że mamy faktycznie te trzy projekty, bo pan prezydent złożył swój projekt już bardzo dawno temu, on nie był w ogóle rozpatrywany. Później pojawił się projekt rządowy, ale był bardzo, bardzo długo procedowany i czekał na to, aż wyjdzie faktycznie z rządu, zostanie przekazany do kancelarii Sejmu. Więc został złożony projekt poselski, który był bardzo podobny do tego projektu rządowego, tam z, z pewnymi zmianami. No finalnie ten rządowy został wybrany jako ten, który jest procedowany. No i aktualnie jest on projektem wiodącym, wobec czego na komisji tej nadzwyczajnej rozpatrywany jest praktycznie tylko rządowy. Natomiast faktycznie jest tak, że na każdym posiedzeniu komisji są przedstawiciele kancelarii prezydenta, też zgłaszają uwagi, też zwracają uwagę na różnego rodzaju, czy to nieścisłości, czy to wątpliwości, które mogą się pojawić e, czytając ten projekt rządowy. Ale Fundacja Walon zaangażowana też w pomoc, y, wsparcie tego środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, tego, które walczy o y, właśnie o to, by asystencja osobista, taka pełną parą pojawiła się w Polsce, dobrze finansowana. To panie Łukaszu, y, y, dlaczego to jest tak ważne dziś i dlaczego y, to trwa tak długo ze strony polityków? Dlaczego to jest tak ważne? Polska już wiele lat temu zobowiązała się, e, ratyfikując konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością, do tego, żeby zapewniać możliwie największą samodzielność i niezależność osobom z niepełnosprawnością. E, artykuł 19 konwencji mówi wprost o niezależnym życiu, że państwo ma obowiązek w, w jak największym stopniu umożliwiać niezależne życie i to asystencja jest właśnie tym elementem, który to niezależne życie ma zapewnić. Pamiętajmy, dzisiaj mamy ten taki system, w którym z reguły to rodzina ma e, obowiązek zapewnienia opieki, pomocy osobie z niepełnosprawnością. E, są oczywiście te programy, rządowe, te programy rządowe, ale to są programy. One dzisiaj są, jutro może ich nie być. Jest różna liczba e, godzin dostępnych w różnych regionach. Nie w każdym regionie Polski jest też realizowany ten e, projekt z Funduszu Solidarnościowego, więc nie wszyscy mają równe szanse i równy dostęp do asystencji. Natomiast w momencie, w którym będzie ona tym już ustawową asystencją, będzie gwarantowana przez państwo, każdy kto otrzyma e, odpowiednią e, liczbę punktów e, w, w tej kwalifikacji potrzeby wsparcia, będzie mógł liczyć na to, że będzie miał określoną liczbę godzin przyznanych z Urzędu Asystencji Osobistej, realizowanej przez powiat lub przez organizację pozarządową. Ja zapytałem o tych polityków, bo mam wrażenie, że wraca ten temat u nas w Trójce, także w, w porannej audycji, co kilka tygodni, co kilka miesięcy i wciąż jesteśmy w tym samym punkcie, to znaczy w tym tygodniu osoby z niepełnosprawnościami znów planują protest. Zdaje się przed kancelarią premiera, jeśli się nie mylę. Wie pan, bo to jest tak, że ludzie faktycznie są już e, często wyczerpani. Zarówno e, rodziny, jak i same osoby z niepełnosprawnością, które jednak pragną tej niezależności, samodzielności, samostanowienia. Chcą być niezależni, ale też przede wszystkim chcą mieć możliwość samorealizacji. Potrzebują e, tego... Wsparcia potrzebują asystenta, który będzie e, mógł im e, pomóc w wykonaniu czynności, których sami nie są w stanie wykonać, a ten proces faktycznie trwa. Najpierw przeciągało się to, że w, e, rządowy projekt był procedowany w ramach prac rządowych. Teraz faktycznie już ileś czasu trwa e, rozpatrywanie tego na, e, na, na komisji. Całe szczęście, z jednej strony, całe szczęście jest to, że zostało to wpisane w ramach KPO do realizacji, wobec czego wiemy, że kalendarz jest nieubłagany i ta ustawa będzie musiała być uchwalona, ponieważ jest to warunek otrzymania pieniędzy z KPO. Ale ma to również drugie dno, ponieważ jeżeli ten projekt będzie musiał nabrać w pewnym momencie tempa, my obawiamy się bardzo mocno tego, czy wystarczy nam czasu, na to, żeby ten projekt dobrze przeprocedować, ponieważ my wiemy, że tam w obecnym e, brzmieniu tego projektu są po prostu elementy, które wymagają jeszcze pochylenia się, zastanowienia i poprawy, bo w obecnym kształcie ustawa e, w niektórych e, punktach jest m, no, problematyczna, jeśli nie, nierealizowalna. To powiedzmy na koniec, panie Łukaszu, naszego spotkania y, konkretnie, taki najważniejszy punkt tej ustawy, który jest wadą. No na razie przede wszystkim cały czas nie, nie do końca wiadomo, w jaki sposób ma być y, y, podpisywana umowa. To jest jedna rzecz. Pomiędzy realizatorem, użytkownikiem i, i, i asystentem. Y, nadal nie wiemy, jak będzie wyglądało wynagrodzenie asystenta. Pamiętajmy, że tworzymy nowy zawód, który powinien być na tyle atrakcyjny, żeby zrekrutować odpowiednią liczbę osób. Czy, ta, czy, czy ustawowo będzie to waloryzowane, czy nie. Nadal nie wiemy, jakie będą koszty obsługi tego projektu i czy będą wystarczające do tego, żeby, pojawiły się, żeby pojawiła się w ogóle możliwość realizacji. Nie wiemy do końca też jak będzie to wyglądało, czy nie można jednego mieć realizatora, czy większą liczbę, czy będzie czyli, asystent musiał czyli dużo za dużo tych pytań, podążać, ja to mówię czy... krótko, panie Łukasz, poproszę, a tutaj jest, jest tego sporo rzeczywiście. Jest sporo, dlatego te prace na podkomisji trwają, e, no cały czas zwracamy się do posłów z prośbą o zgłaszanie tych poprawek, bo my możemy jako organizacje społeczne je sugerować, ale tylko posłowie mogą je zgłosić, dlatego apeluję też tutaj do posłów, żeby się bardzo mocno pochylili i zastanowili nad tym, jak ta ustawa powinna wyglądać żeby się wsłuchali w głos organizacji społecznych i pomogli nam e, na komisji przede wszystkim zgłosić odpowiednie poprawki, które są przygotowane, są cały czas, my cały czas o tym mówimy, na www.asystencjaosobista.org e, są e, te poprawki e, zgłoszone. Mamy kilka rzeczy, które w tym momencie się dzieją z, z perspektywy osób z niepełnosprawnością, bo to jest nie tylko asystencja, to jest też ustawa o pomocy społecznej, o której też jest głośno i e, o, o, o tym, czy dzieci mogą być kierowane do DPS-ów, czy nie, więc dzisiaj też to jest bardzo ważny temat, bo też dzisiaj jest stanowisko ministry Nowakowskiej prezentowane w trakcie podkomisji sejmowej. A należy pamiętać, że dzieci przede wszystkim powinny się wychowywać w dobrych warunkach, a niekoniecznie w, w, w DPS-ach. O tym wszystkim, Także, panie Łukaszu, też w Trójce na pewno będziemy dużo. mówić. Właśnie o tych wszystkich rzeczach. O tym zapewniam. To mogę obiecać. Łukasz Wielgorz z Fundacji Avalon był gościem Trójki o Poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. A tymczasem mamy 7:20 najwyższy czas na piosenkę dnia. Duran Duran i Nile Rodgers. Free to love. Pogoda może nie najkwietniejsza, zwłaszcza tam, gdzie wczoraj spadł śnieg. Były takie miejsca, ale jednak mamy końcówkę kwietnia, czyli za chwilę matura. Tegoroczni maturzyści rok szkolny zakończyli już w ostatni piątek. Egzaminy będą mieli po majówce. Co więc będą robić w tym tygodniu? To z takim pytaniem zaatakował maturzystów Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Do tej matury jeszcze trochę tego czasu pozostało. Jak planujecie spożytkować ten czas? Czy odpoczynek totalny, czy jednak jeszcze ostatnie powtórki, ostatnie szlify? No myślę, że dla większości osób jednak powtórki. Znaczy może nie dzień przed maturą, ale jeszcze ten dzień prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki. A Ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek? Ja raczej powtórki. Jak ten czas będzie spożytkowany? Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim. Zero luzu, cały czas spinka do ostatniej chwili? No tak, no bo odpoczynek to będzie w maju, żeby właśnie dzień przed już nie powtarzać. Powtarzanie tematów, które już były i tak dalej, ale też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować. No właśnie, chyba warto też zadbać o ten komfort psychiczny. Tak. Tak, ale to tak przed, bo tak dwa dni przed, to już się można niczego za nie nauczyć, ale jeszcze tydzień to da się coś wkuć. Ja uważam, że powinniśmy y, odpocząć, dać sobie czas, aby wszystko się ułożyło, ale wiadomo, że zawsze można jakiś arkusz zrobić. Tak, w formie rozrywki. Pewnie, że tak. <głosy> ja też jeszcze dużo powtórek, bo w końcu po zakończeniu roku szkolnego już jest wolny czas, żeby na spokojnie do wszystkiego y, usiąść i sobie powtórzyć. Historia sztuki. Tutaj, jakie plany? Przede wszystkim świętowanie zakończenia szkoły i dobra zabawa. To, czego mieliśmy się nauczyć przez cztery lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty. A teraz po prostu radość, zabawa i miło spędzony czas ze znajomymi i rodziną. Jak to się mówiło, połamania długopisów, tak? Wszystkiego najlepszego oczywiście życzymy maturzystom. Jeszcze jest czas, by wkuć, jak państwo słyszeli.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 Nie chciałbym bez Ciebie Niedogaszony pożar się tli Patrzę i unoszę brwi Za karą krzyk chciałem raz wygrać, pozwól mi Każesz cofnąć się o męż, i nie wiem jak powiedzieć nie Więc gryzę walkę burzę krew, trzaskasz drzwiami. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach! w Wybieram Aldi, bo jest tanio!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 Iran przedstawił kolejną wersję porozumienia pokojowego ze Stanami Zjednoczonymi, podaje amerykański portal Axios. Najnowsza propozycja to otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie wojny. Prawdopodobnie chodzi o udrożnienie szlaku morskiego na warunkach Amerykanów, czyli bez opłat dla Teheranu. Szef irańskiej dyplomacji po rozmowie z premierem Pakistanu zgodził się na opracowanie przez ekspertów bezpiecznych tras żeglugi. Cieśnina jest w wielu miejscach zaminowana. 600 portugalskich żołnierzy przygotowuje się do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Latem mają wyjechać do Rumunii. W tym momencie żołnierz że uczestniczą w manewrach na poligonie Santa Margarida w środkowej części kraju. Ćwiczenia obejmują operacje taktyczne z udziałem ostrej amunicji, obsługę dronów, łączności oraz misje rozpoznawcze i wywiadowcze. Mieszkańcy Białej Podlaskiej uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Zgromadzili się, aby oddać hołd parlamentarzyście, który pomagał najbardziej potrzebującym i bezdomnym zwierzętom. Akcję zorganizował sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.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 A teraz ekonomia w trójce i Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Coraz więcej seniorów nie odchodzi na emeryturę. Liczba pracujących emerytów wzrosła do 860 tysięcy. To o ponad dwa razy więcej niż 9 lat temu. Tak wynika z danych ZUS. Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek podkreślił, że każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższą emeryturę. Zwrócił też uwagę, że warto zawczasu sprawdzić prognozowaną wysokość przyszłego świadczenia czy to właśnie informacja o stanie konta ubezpieczonego, którą ZUS każdorocznie zamieszcza na profilu ubezpieczonych, czy też skorzystać z naszych kalkulatorów emerytalnych, a może pójść do doradcy emerytalnego. Zobaczymy, że ta kwota no, nie bardzo nam odpowiada. No to oczywiście warto z jednej strony pomyśleć o tym, aby za wszelką cenę nie płacić tych najmniejszych składek, no bo jak płacimy najmniejsze składki, to ciężko oczekiwać, żeby ta emerytura była od tych relatywnie niewielkich składek wysoka, a po drugie podjąć odpowiedzialną decyzję, czy zdrowie mi na to pozwala, czy może chcę jeszcze popracować, Trochę. Według danych ZUS wydłuża się średnia życia w Polsce, co widać m.in. po wzrastającej liczbie stulatków. W ZUS, w ZUS zarejestrowanych jest ponad 4000 tysiące takich osób. System kaucyjny rośnie, mamy już 52 tysiące punktów zbiórki opakowań, z czego 9 tysięcy to automaty. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że dostępność punktów zbiórki jest coraz większa, a obecnie analizowane są uwagi zgłaszane do działania systemu, mówi wiceminister Anita Sowińska. I w czerwcu podejmiemy decyzję kierunkową, co dalej. Oczywiście ja jestem za tym, żeby włączyć szkło jednorazowe, w tym te małpki, do systemu kaucyjnego, dlatego, że widzę jak bardzo one zanieczyszczą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 I jeszcze przypomnienie. Zostały nam ostatnie 4 dni na rozliczenie PIT za ubiegły rok. W czwartek o północy upływa termin złożenia zeznania podatkowego za 2025 rok. Można to zrobić drogą elektroniczną, wykorzystując np. usługę Twój e-PIT, przesłać pocztą albo osobiście zanieść do Urzędu Skarbowego. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,62, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 4,89. Sporo pracy mieli wczoraj strażacy Z usuwaniem skutków silnego wiatru Dziś już takich podmuchów niebezpiecznych Spodziewać się nie należy Bo poniedziałek będzie słoneczny Na ogół z ewentualnym słabym deszczem Na północnym wschodzie kraju I to tam na północnym wschodzie Będzie najchłodniej Po południu 9 stopni Najcieplej będzie miejscami na zachodzie I południu do 16 Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. ja, oczywiście, też o zbiórce wczorajszej. I tak sobie myślę. Czy nie moglibyśmy się po prostu tylko cieszyć, że mamy fajną młodzież, że się taką dużą kwotę udało zdobyć, że mam dobrą stronę internetu, że to wszystko fajnie wyszło. Nie porównujmy tego z orkiestrą, nie, nie, nie, nie szukajmy tu jakiegoś drugiego dna, nie mówmy o politykach, o funduszu, że to państwo powinno robić. Po prostu się cieszymy, bo bardzo fajnie było. No właśnie, na wnioski, na spokojnie kiedyś przyjdzie czas. Dziś tankujmy dużo dobrej energii po weekendzie i z taką energią rozpoczynajmy nowy tydzień. To jest poranna audycja zapraszamy do trójki za 24 minuty ósma.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 YouTube In live w trójce o poranku. Ja się tylko poprawię, proszę Państwa, bo dostaję wiadomości. Nie tylko strażacy wczoraj mieli dużo pracy w związku ze skutkami wichur, ale także elektrycy. Pamiętamy o elektrykach. Przegląd prasy. A w studiu Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. Dzień dobry, gratulacje, 26. miejsce na liście trójki, bardzo się zaskoczenie. cieszę. Zaskoczenie, to prawda, za muszę przyznać, się, że to zaskoczenie. To ja przy okazji tylko powiem, że w tym tygodniu oczywiście w czwartek powrócimy jako Bob Karolina, Carolina, ale przydałby się w końcu tytuł jakiś dla tego cyklu, więc proszę pisać robert.grzodowski.małpa.polskieradio.pl albo zapraszamy do trójki małpapolskieRadio.pl. no tak, żebyśmy w końcu coś wymyślili wspólnie. Zupełnie nie wiem, dlaczego prasa poniedziałkowa milczy o tym, ale... Być może mm. dlatego, że ćwierć Przysko miliarda złotych przegluby. wczoraj zostało zebrane przez... Y Polaków. Tak. I super. Będziemy się przyglądać tej zbiórce w popołudniowej audycji, bo dużo pytań do zadania. Kto będzie decydował o wydawaniu tych pieniędzy? Co to za komisja? Dokąd one trafią? No, dużo rzeczy chcemy się dowiedzieć, ale też na pewno zapytać o to takie masowe poruszenie naszych serc i też portfeli. Fantastyczne oby tak dalej Czy ten temat w czasie drukowanej Obecnie? Tak, oczywiście. Oczywiście. W tej kolorowej dużo o tym, że różne znane osoby sobie goliły głowę na znak solidarności z osobami chorującymi na nowotwory, które często tracą włosy w wyniku radioterapii. Ale też o samej zbiórce, o tym, ile udało się zebrać pieniędzy. Chociaż udało, to jest takie umniejszające słowo. Ile Polacy wpłacili pieniędzy? 250 milionów. I pewnie gdyby nie zmęczenie organizatora, czyli Łatwoganga, zainspirowanego znowu piosenką bds to mogłaby ta aukcja i akcja trwać w nieskończoność. Ale polityka też się wdziera do mhm. naszego życia. Duży artykuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Służby wskazują na mafię tambowską. To jest rosyjska mafia działająca od lat 80. Jeśli chodzi o wspominany, wspominany kilkakrotnie już przez premiera rosyjski ślad w sprawie zonda krypto. I ta mafia tambowska, doskonale Rosjanom znana w, w informacjach, wiele się o jej wyczynach, o jej przestępstwach swego czasu mówiło, ona istnieje od lat 80. i jak pisze Wojciech Czuchnowski, przestępcza grupa początkowo zajmowała się brutalnym wymuszaniem haraczy, a od początku lat 90. zaczęła zyskiwać wpływy w świecie służb i władzy i tu pojawia się Petersburg tam y, działali tambowscy y, to od y, obwodu y, takiego na terenie Rosji Tambow y, a media pisały wielokrotnie o powiązaniach y, tejże mafii y, z ówczesnym wicemerem Petersburga a dzisiaj Prezydentem Rosji Władimirem Putinem. To o powiązaniach y, rosyjskiej mafii z zonda krypto, a w Rzeczpospolitej fala w elitarnej uczelni wojskowej, czy w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu dochodziło do stosowania kar cielesnych wobec podchorążych, pyta Rzeczpospolita i informuje o tym, że prowadzone jest śledztwo. A status pokrzywdzonego przyznano do tej pory 22 pod chorążym. Duży artykuł o fali no bo w, w uczelni wojskowej. Wydawało się, że fala w uczelniach to już jest jakaś melodia przeszłości. Pamiętam to sprzed wielu, wielu lat. Okazuje się, że nie. A z kolei dziennik Gazeta Prawna pisze o kontroli nad reklamą polityczną. To są regulacje unijne, rozporządzenie, które wymaga od dostawcy usług reklamy politycznej gromadzenia informacji takich jak ceny reklam, tożsamość i dane kontaktowe sponsorów. Wszystko po to, żeby wszelka reklama polityczna, reklama polityków była bardziej transparentna i przejrzysta. To rozporządzenie obowiązuje od października, ale Polska z jakiegoś powodu opóźnia się z ciekawe, wdrożeniem. Ciekawe, ciekawe z jakim... czemu politycy nie chcą nam mówić o swoich powiązaniach. Krótko zaglądam do faktu. Zdjęcie już znane, też opublikowane pierwszy raz w Internecie. Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Tytuł były kwasy, są słodycze, bo na zdjęciu dużo rzeczywiście słodyczy, dużo cukrów prostych to bardzo niezdrowe, tym bardziej jeśli panowie jedli wieczorem, czy nawet w nocy, jak donoszą, że to spotkanie się odbywało. Nie polecamy takiej diety. No, ale czasami wiesz, z cukrów prostych ta, ta energia jest potrzebna, żeby wytrzymać taką noc posiadówką. Jak może, to, to, jak to o może to o to chodziło i chyba kawa też była pita. Wszystko to, co niezdrowe w środku nocy. Agnieszka Laskowska w przeglądzie prasy. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Dzień dobry. Renata Krochol w, w studiu. Dobry. Dzień dobry, pala jeszcze w tle i Dracula. Dzisiaj wyjątkowy gość, Bronisław Komorowski, były prezydent w rozmowie bez uników. Tak, będzie państwa gościem Bronisław Komorowski, a to dlatego, że chcę porozmawiać z nim o planach prezydenta Karola Wrockiego, który zamierza odtajnić aneks do raportu z likwidacji WSI i nie zdecydowali się na to poprzedni prezydenci. Ani Lech Ani Bronisław Komorowski, ani Andrzej Duda. Twierdząc, tak Lech Kaczyński twierdził już że to jest dokument, w którym fakty są pomieszane z opiniami i zapytam prezydenta Bronisława Komorowskiego, dlaczego on nie odtajnił. I dlaczego teraz Karol Nawrocki chce odtajnić i jak to zwykle w polityce bywa, już komentarze się pojawiły, a że zapytać, co chce tam przykryć aferę ząbę krypto. Oczywiście, zapytaj, że co tam, o to zapytam. Co tam konkretnie jest? Oczywiście, że o to Może zapytam. Może przez przypadek Bronisław Komorowski odtajni. <głos> Nie sądzę. Ale o 8.13 więcej na, pewno, na ten temat. Na pewno padnie, ale oczywiście no będę zachęcać prezydenta, żeby na antenie trójki odtajnił. Serdecznie zapraszam. 9 minut ósma, czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Baby Bird, You're Gorgeous. To jedna z tych piosenek, które zdają się być miłosnymi wyznaniami, ale tak naprawdę są ich przeciwieństwem. Niczym Every Breath You Take, The Police, czy The One I Love, R.E.M. Wokalista Steven Jones przyznaje, że zdarza mu się otrzymywać prośby o to, by zaśpiewał ten utwór na czyimś weselu. Tymczasem Your Gorgeous to piosenka o modelce cynicznie wykorzystywanej przez fotografa. Jones twierdzi, że próbował odwrócić tę sytuację. Co by było, gdyby to facetowi kazano wyginać się w samej bieliźnie na masce samochodu? Nie sądzę, by mężczyzna mógł określać się jako feminista, mówił Jones w wywiadzie z The Guardian. Ale to miał być feministyczny utwór. Zanim piosenka ukazała się na singlu jesienią roku 96, bezrobotny Jones latami gromadził utwory, nagrywając w sypialni około 400 kompozycji na kasety. Po pięciu latach udało mu się podpisać kontrakt płytowy i tak jego jednoosobowy projekt przeobraził się w regularny zespół. Pierwszy album Baby Bird wyprodukował Steven Power, człowiek, który niedługo wcześniej był producentem wielkiego hitu Babylon Zoo Spaceman man Niestety, podobnie jak w przypadku tamtego projektu, Baby Bird także czekał los wykonawcy pamiętanego z jednego przeboju. Your Gorgeous to prosta piosenka oparta na trzech akordach, napisana jak twierdzi Jones w pół godziny. Demówka, którą sam jej autor określił do pewnego stopnia komediowym nagraniem, opiera się w całości na prostych, programowanych brzmieniach. Taką samą metodę przyjął producent oficjalnej wersji, rezygnując z udziału członków zespołu. Ci chyba poczuli się urażeni, bo podobno przez dłuższy czas nie chcieli mieć z nim do czynienia. Piosenka do wyjaśnienia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 Rubbed an ice cube on my chest Snapped me till it hurt Twenty pounds You promised to put me in a magazine On every table, in every lounge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 Dam walerin sen, a, a, a śpisz, raz, dwa, bo